Witajmy z Ewangelii Łukasza, szósty rozdział, od pierwszego do 11. I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rąkami jedli. Niektórzy, wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? A odpowiadając, Jezus rzekł do nich, czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do Domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli, i rzekł im, syn człowieczy, jest panem Sabatu. I stało się winny Sabat, że wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek z suchą prawą ręką, i podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w Sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką, podnieś się i stań po środku. A on podniósłszy się, stanął i rzekł do nich Jezus, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić. I, spojrz, I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę swoją, a ten to zrobił, i ręka Jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. ten temat jest dosyć szeroki, czy głęboki, jeśli ciągle mamy coś do dodania do tematu prawa, czy sabatu. Myślę, że tak ogólnie można by zadać sobie pytanie, jeśli ostatnio mówiliśmy o tym, że Pan uzdrawia, dokonując tego cudu, czy też usprawiedliwiając uczniów, że wykruszali te nasiona czy ziarna w sabat, do zrozumienia, że Bogu tak naprawdę o ten rytuał czy o ten przepis nie chodzi sam w sobie, to chodzi o coś głębszego. To właściwie dlaczego tyle tych, po co w ogóle te przepisy? Kiedyś dzieciom to tłumaczyłem w ten sposób, że bardzo ważne w domu jest to, że jak się wchodzi, to się zdejmuje buty. Że się zostawia po sobie porządek, że się ścieli łóżko jak się wstanie, że zostawia się porządek na biurku, że się mówi dzień dobry, przepraszam i tak dalej. Ale to nie jest najważniejsze w relacji rodzice-dzieci. To jest coś, jeśli się tego nie robi, to przeszkadza. Ale to nie jest to, o co chodzi tak naprawdę w relacji rodzice-dzieci. A o co chodzi? Pan Jezus powiedział, jakie jest... kiedy zapytano Go, jakie jest największe przykazanie? Miłość. Tak naprawdę chodzi o miłość. W tym wypadku naszą do Boga. Oczywiście, że to jest najważniejsze. I tak było w czasie Starego Testamentu i tak jest dzisiaj. Tym niemniej to prawo także było po to, w tym celu było ustanowione, żeby można powiedzieć ustawić pewne ramy, pewien ład wprowadzić w narodzie, który był nieposłuszny i który tej miłości nie miał właśnie. Więc takie prawo ziemskie istnieje po to, bo ludzie z reguły są niezorganizowani i potrzebna pewne rzeczy ustawić. Gdyby nie było norm, byłby chaos. I Teraz następną rzecz, którą chciałbym zauważyć, to jest to, że w wierszu czwartym, kiedy jest mowa, czy trzecim czwartym, jest mowa o Dawidzie, to to jest, jak już mówiliśmy, analogia do tego, że Pan Jezus jako król też był głodny w swoim kraju. A więc można powiedzieć, tu jest zaznaczenie tej pozycji Pana Jezusa jako króla. Oczywiście przyszłego. Dalej sam Pan w piątym wierszu czytamy, mówi Syn człowieczy jest Panem Sabatu. A więc to kim On jest? Jest Panem. I dziesiąty wiersz, kiedy Pan używa tej mocy i uzdrawia tego człowieka z ludzką ręką, to jest pokazanie jego cudowności. Cudowności, jego mocy, z jaką potrafię uzdrawiać. A więc jego pozycja, jego osoba i tutaj yy, yy, yy, yy, jego moc zaznaczona. I chciałbym się jeszcze chwilkę zatrzymać przy tym, yy, że Syn Człowieczy jest Panem Sabatu, Piąty Wiersz. Jeśli zastanowimy się dłużej, to Znajdziemy wiele na ten temat, że Pan Jezus jest Panem wszystkiego. Bo jeśli przypomnimy sobie to, jak uciszył burzę na przykład, to trzeba powiedzieć, z Panem nad żywiołami. Żywioły są mu posłuszne. Kiedy przypomnimy sobie, jak wypędzał demony, to trzeba powiedzieć, z Panem nad światem duchowym. Duchy są mu posłuszne. Kiedy przypomnimy sobie, jak rozmnażał cokolwiek, to widzimy, że jest Panem nad światem materialnym. Bóg dał pewną, pewien autorytet człowiekowi do tego, żeby panował nad tym stworzonym światem. Ale to jest taka odrobinka w stosunku do tego, co Syn Człowieczy, co Pan, kim On jest, jak On nad tym wszystkim panuje. Pan Jezus jest Twórcą, bo czytamy też takie zdanie w liście do hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi wiersz. Przez Chrystusa wszechświat stworzył. Hebrajczyków, właściwie przez Syna. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. Wszechświat stworzył, czyli to wszystko, co jest na ziemi, ale nie tylko. Wszystko, co jest poza nią. Te rzeczy, nad którymi głowią się astronomowie, to wszystko wyszło z jego ręki. I jest też takie zdanie w Dziach Apostolskich, 10 rozdział, 36 wiersz. On jest Panem wszystkich. 9, 10, 36. Na pewno też jest jako słowo, jak czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, na początku było słowo. To znaczy, że On jest tym, co Bóg ma w sercu, i On to wszystko wypowiedział, a więc On jest, można powiedzieć, Panem nad nauką. On jest tym, z którego ta prawda wychodzi, a więc widzimy, że On jest rzeczywiście Panem nad wszystkim, nad wszystkim, co istnieje. On jest głową, jak czytamy, wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I tutaj dodaję taką malutką rzecz. Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Albo też jak to jest w Ewangelii Mateusza, także Panem i Sabatu. Czy też Panem także i Sabatu. Chodzi o to, że jest Panem oprócz innych rzeczy, także Panem Sabatu. Jest Panem nad wszystkim. A więc konkretnie w tym temacie mógłby powiedzieć to ja, decyduje o tym, co komu wolno i kiedy. I dlatego Pan Jezus mógł czynić w sabbat to, co chciał, bo to od Niego wyszło. On jest tym, który... Od Niego to słowo wyszło, a do innych tylko dotarło. tym sobie też widzimy, że Pan Jezus jakby nie użył tego w taki grożący sposób, ale raczej był tym, który wykonywał i nawet i ten sabat. Był Panem, a mimo to był podległy temu słowu, które sam kiedyś ustanowił. To jest zadziwiające u naszego Zbawcy, że On będąc Panem sabatu był uległy. I przecież powiedział im to w taki sposób, żeby jakby dotrzeć do ich serc ale oni i tak tego nie chcieli przyjąć kiedy widzimy, że Pan Jezus chciał w różny sposób dotrzeć do serca człowieka ale jakże człowiek nie chce tego otworzyć swojego serca i dalej czytamy, i stało się winny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką. Jakże Słowo Boże też zaznacza to, szczególnie akurat, szczególnie Łukasz, który miał jakby na względzie tą naturę człowieka, czy to człowieczeństwo człowieka, to, to ciało to zaznacza właśnie te rzeczy, tak jak prawą rękę. Prawa ręka właściwie, jeżeli ktoś jest praworęczny, to jest bardzo potrzebna. I tak temu człowiekowi na pewno była ta ręka potrzebna. Kiedyś król, który, przyszedł do niego, aby właśnie wypowiedzieć proroctwo przeciwko ołtarzowi, na którym ten król Jeroboam składał ofiary, to powiedział do tego proroka, który wypowiadał te słowa, pochwyćcie go i ta ręka, Uskła i nie mógł jej, może powiedzieć, z powrotem jakby opuścić. To jest Księga Królewska, pierwsza, 13 rozdział. Czwarty wiersz, trzynasty rozdział, czwarty wiersz. A gdy król usłyszał słowo męża Bożego, który wypowiedział o ołtarzu, w Betel, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od, oblicza, od ołtarza i zawołał: Pochwyćcie go. Też jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Widzimy nieposłuszeństwo, spowodowało to, że ręka uschła jaką przyczyną tutaj było, że ten człowiek miał suchą rękę, nie wiemy tego, czy od urodzenia, czy stało się to później, ale miał suchą, prawą rękę. Pan Jezus na innym miejscu mówi, jeśli ręka Twoja gorszy Cię, odetnij ją od siebie. Różne są sytuacje w życiu człowieka. Na innym miejscu, Pan Jezus, uczniowie pytają, czy kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził. Ale Pan Jezus na to odpowiedział, że by się wypełniły, on się na to urodził, żeby właśnie na nim się wypełniły dzieła Boże. Także na pewno jest i ta rzecz ludzka w danej sytuacji, ale też i Bóg wykonuje swoje, swoje dzieło. I tak ten człowiek, który był w tej synagodze, jednak widzimy, że przychodził do niej, aby słuchać Słowa Bożego i akurat tam był, przyszedł też i Pan Jezus, który jest Panem y, nad ciałem. Jest Panem Sabatu, ale też i Panem nad y, ludzkim ciałem i też Panem nad ludzką duszą. Nie także panuje, ale zbawia. Widzimy, że zaraz... Y, tych, którzy chcieli Go oskarżyć. I siódmy wierzchno mówi, i podpatrywali Go uczeni w piśmie i faryzeuszy, czy uzdrawia w sabbat. W tym możemy zauważyć taką jedną bardzo ważną rzecz, że Pan Jezus, jakby można powiedzieć, oni wiedzieli, że Pan Jezus ma na sercu wypatrywać tych, którzy potrzebują pomocy. Pan Jezus jest tym, który swoimi oczami wodzi po całej ziemi, aby zobaczyć, kto co potrzebuje. A tutaj właśnie, jakby to faryzeusze mówią i myślą, że pan Jezus na pewno uzdrowi go i tym samym go oskarżą. Ale pan Jezus, pan Jezusowi przede wszystkim chodziło o to, żeby uzdrowić tego człowieka, który potrzebował pomocy. Oni woleliby, może wiedzieć, kogoś przyprawić o, o śmierć, niż uczynić to w sabbat. Widzimy, jak ludzkie serce jest daleko odmienne od tego Bożego serca, które wszelkimi sposobami stara się o to, aby właśnie ludzi ratować. Oni by wykonywali prawo i tym samym by, może powiedzieć, woleli, żeby ten człowiek dalej był z suchą ręką, ale Panu Jezusowi chodziło o to, żeby uzdrowić rękę i uzdrowić ludzką duszę. W równoległym miejscu z Mateusza 12 rozdział jest powiedziane piąty werset albo czy nie czytaliście w zakonie że w sabbat kapłani w świątyni naruszają sabbat a są bez winy, ale mówię wam że tutaj jest coś większego niż Świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie potępialibyście niewinnych. I potem ta formuła, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Czyli widać, że bez winy, piąty werset, mimo że naruszają Sabatu, i niewinnych. I także Pan Jezus mówi, że oni potępiają tych niewinnych. Jeśli zerkniemy do zakonu, to pierwszą rzecz, którą znajdujemy, to jest na przykład druga Mojżeszowa, 31. Powiedz synom, 31 werset 13: powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich gdyż jest to znakiem między mną a wami. Tych sabbatów było mnóstwo. Były te cotygodniowe, ale także związane z kolejnymi okresami, ale także czasami w jednym tygodniu było więcej niż jeden sabat. I widać, że to jest ustanowienie typowo związane z Izraelem. Powiedz synom izraelskim. Przestrzegajcie więc sabatu, bo dla was czyli dla synów izraelskich jest święty. Dalej, piętnasty werset, sześć dni będziecie pracować, czyli widać, że ten sabat ma najpierw ukierunkowanie na pracę. To żadne przestrzeganie sabatu, gdy w sobotę mam wolne, a przez sześć dni nie pracowałem, to wtedy mam dwa, trzy, cztery różne dni, jeżeli w danym tygodniu nie wypada ten dodatkowy sabat to ten zwykły sabbat w ten sposób jest znieważany, jeżeli sześć dni nie wykonywałem uczciwie, sumiennie pracy. I sześć dni będziecie pracować, ale w dniu siódmym będzie sabbat całkowitego odpoczynku. Tutaj słowo całkowitego jest kluczowe. Całkowity odpoczynek. Ja bym się nie zgodził z tym, że ci faryzeusze przestrzegali, tego zakonu, dlatego że taka praca jak praca komisji śledczej powinna była być zostawiona na dzień roboczy. Czyli jeżeli oni podpatrywali go, czy uzdrawia w sabat, to wykonywali pracę i łamali sabat, ale oni byli winni. Wspomniany rozdział z Mateusza dodaje jedną rzecz w wierszu 10, to 12, 10. Jest powiedziane, że to oni Go zapytali, czy wolno w sabach uzdrawiać. Chcieli Go bowiem oskarżyć. I można by powiedzieć, że na to Pan Jezus odpowiada, zapytuję ja Was. W takim razie, co jest szkołą dyskusji, kiedy na pytanie odpowiada się, na pytanie pytaniem, czy wolno w Sabbat ocalić, czy zatracić? Czy wolno dobrze czynić, czy źle czynić? Oczywiste jest i wiemy to, że właśnie Sabbat, i to nie, nie tylko w tym jednym momencie. Pan Jezus chciał uzdrawiać, bo to był Boży dzień i to, co Boże powinno się tego dnia dziać. W niebie, jeśli tak można to powiedzieć, będzie zawsze sabat, Zawsze odpoczynek. Jeden Boży dzień. Oni chcieli go oskarżyć, albo mówiąc inaczej, chcieli go powstrzymać od okazania miłosierdzia w tym dniu. Można powiedzieć, prowokowali go. Wolno zrobić, czy nie? Tak jakby chcieli zobaczyć, czy on to zrobi, czy nie. A jeśli zrobi, to już mieli argument do tego, żeby go oskarżyć. Ale jeśli przypomnimy sobie, pomijając sytuację, że tak powiem, słabości Samsona, to ta Dalila chciała związać z Samsona trzema, czyli ma powrozami, które były dopiero co świeże. Chciała, proszę? Siedem. Siedem, Siedem było, tak? Dzięki. chciała go związać, czy związała go tymi powrozami. Myślę, że to może być przykład na to, że ci, którzy są przeciwni Bogu, chcą zatrzymać łaskę. Chcą związać działanie Boga. Taki oni tutaj chcieli, można powiedzieć, związać ręce Pana, żeby nie uzdrawiał. Ale Pan jednak miał to na sercu, żeby okazać miłosierdzie, i szukał tych, którzy tego potrzebują, jak słyszeliśmy. I zrobił to w najbardziej publiczny sposób, jak się tylko dało. Kazał wyjść mu na środek. E Spojrzał wokoło po wszystkich. Czyli no widzicie teraz? Zobaczcie, patrzcie na mnie. I mówi, wyciągnij rękę. Czyli tak, e można powiedzieć, jak w telewizji, dokładnie filmowane. Teraz wszyscy widzą, podnosi. Zrobił to nie w ukryciu, przecież mógł to gdzieś na osobności, takie sytuacje też się zdarzały, ale tu wyraźnie chciał coś, czegoś dowieść, chciał coś pokazać. Po pierwsze, że Sabat należy do niego, po drugie, że Bóg jest Bogiem Miłosierdzia i Miłosierdzie góruje właśnie nad tą literę Słowa. I w tym widzimy, można powiedzieć, możemy zauważyć prawdę o Bogu, że Bóg ma wielkie serce. Myślę, że to jest też powód, dla którego tak długo na tej ziemi doświadczamy Jego łaski, że Bóg wielokrotnie, cały czas zabiega o to, żebyśmy jakiś krok w wiary zrobili. Można by sądzić, że ci inni obserwatorzy mogliby być pod wielkim wrażeniem tego, ale jedenasty wiersz mówi nam, że oni byli pełni szaleństwa. Wpadli we wściekłość, można powiedzieć. Mieli już argument. no Teraz to już go mamy. I rozmawiali o tym, co by z nim uczynić, czyli właściwie jak go, w jaki sposób uśmiercić go. W jaki sposób go skazać na śmierć. on sam jednak znał ich myśli Pan Jezus będąc Panem ludzkich dusz znał myśli tych, którzy podpatrywali Go wypatrywali i jednak widzimy, że mimo to dalej czynił miłosierdzie nie zatrzymał się w tym widział te skamieniałe ludzkie serca a mimo to nie zatrzymał się w tym, żeby teraz nic nie zrobić. Jednak konkretnie przyszedł do tej synagogi, do tego człowieka. Widzimy, że Pan Jezus właśnie chce ratować ludzkie serca i Jemu właśnie zależy na pojedynczym ludzkim sercu. Yy... Oni Oczywiście Pan Jezus napotykał na całej drodze swojej te twarde, ludzkie serca, ale też i napotykał właśnie te, które potrzebują Jego ratunku i Jego miłosierdzia. I to mamy takiego człowieka, który właśnie, tak jak żeśmy już wcześniej widzieli, że w sabbat On jednak miał czas na to, żeby przyjść do synagogi. Widocznie był innym człowiekiem niż ci faryzeusze, którzy cały tydzień nic nie robili, a w sabat uważali się, że mogą pracować. Ale ten człowiek właśnie te sześć dni pracował, a w sabat miał wolne. I przyszedł właśnie do synagogi, gdzie jest Słowo Boże czytane, a tam widzimy, że jest ktoś, kto go może być, ratuje kto go uzdrawia w tym możemy zauważyć tą jedną rzecz, że miłosierdzie nie dzieje się w ten sposób, że to my jesteśmy ludźmi którzy rozdajemy miłosierdzie ale to Pan po prostu jest tym, który daje właśnie zmiłowanie i jeżeli chcemy prawdziwie mieć błogosławieństwo, to też musimy zrezyg umieć zrezygnować e, z tego, aby właśnie mieć więcej czasu na to, aby razem wspólnie się zgromadzać, razem też wspólnie się modlić, bo z tego widzimy właśnie, że Pan Jezus, e, Pan Jezus właśnie tego człowieka tam Spotkał, on tam, jakby na niego czekał i, yy, i go uzdrowił. On sam jednak zdał ich myśli. I tak jak już powiedziałem, nie zatrzymał się w miłosierdziu. Podnieś swą rękę i stań po środku. Podnieś się, widzimy, że siedział, i stań po środku. A on podniósł się i stanął. Inną mamy sytuację, kiedy, yy, kiedy właśnie Pan Jezus uzdrawia tą kobietę pochyloną, czy... Jaką? Yy, pochyloną, czy jak, zgarbioną. Jaką? Zgarbioną. Yy, podobna sytuacja właśnie jest, jak i tutaj. I powiedział tam właśnie, czy tej córki Abrahama właśnie nie trzeba było uzdrowić w sabbat? Kiedy ją związał przez ile, przez 18 lat tam. 18 lat było tak. Była po Czy właśnie nie trzeba było zrobić to w dzień sabatu. I tutaj też mamy tak. Ludzkie serca się dają się uratować, ale też widzimy, że słowo Boże, i na tym, co my głosimy i jak żyjemy, musi jakby powinno wywierać na nas wpływ. Ale też i musimy się dać użyć, bo ten człowiek, który jednak był posłuszny Panu Jezusowi, przecież nie wiedział, kto to jest dokładnie, być może, może słyszał o nim, ale jednak był posłuszny temu, podnieś się, podniósł się. Stań po środku, staną na środku. widzimy to, co do Niego należało, wykonał. I teraz musimy też i do siebie umieć też powiedzieć, abyśmy wykonali to, co do, co do nas należy. Jeżeli Słowo Boże nam mówi, abyśmy właśnie byli posłuszni Jemu i każdy w swoim zakresie, siostry jak siostry, bracia jak bracia, abyśmy to Słowo wykonywali, to tym samym i Pan Jezus yy, uczyni to, co do Niego należy. Jeżeli posłuszeństwo nie będzie u nas, nie będzie posłuszeństwa u nas widzianego, to tym samym Pan Jezus nie będzie umiał yy, czynić nic. Nasza sprawiedliwość ma być wyższa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. I Piotr, który wyrósł na tym gruncie żydowskim od najmłodszych lat, pisze w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, bo widzieliśmy, że faryzeusze próbowali wymuszać i sami też byli przymuszani przez kontrolę religijną do takiego działania. Bo nawet jak ktoś się próbował wyłamać, to była na niego presja. Czy prorok pochodzi z Galilei, albo w inny sposób taką presję było widać, jak wywierają. Na każdym, kto się próbuje zachować inaczej. Nie z przymusu, lecz z ochotnie. Po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, ale jako wzór dla Trzody. Więc łaska daje wzór. Łaska pokazuje najpierw tym, który jest, po prostu ma poznanie, ma najpierw sam stosować w swoim życiu. A potem, jak sam zastosuje i zobaczy, jak to jest z tym stosowaniem no to jest wzorem i inni wystarczy, że się przyjrzą. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starsi, wszyscy zaś, to co już Ludwik wspomniał, przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym, znowu cecha faryzeuszy, pycha. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czyli widać dokładnie, Inny model jest tutaj oddziaływania, i jedenasty werset mówi: Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. No to jest naprawdę bardzo dziwne, dlatego że każdy z nas wie, co uczynić z Jezusem, przyjść do Niego, bo On jest naszym Zbawicielem. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, na co Sabat wskazuje. Sabat, czyli odpocznienie, to jest wskazówka na odpoczynek od własnych prac, czyli przed zbawieniem swoją pracą próbuję sobie zarobić na zbawienie. Jak mam poznanie, że wszystko Pan Jezus za mnie wykonał już, no to mogę odpocząć. I Hebrajczyków, czwarty rozdział o tym mówi. Yy, tutaj mamy od czwartego wersetu,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 oczywiście nieposłuszeństwa, bo nie przyjęli Pana Jezusa, przeto znowu wyznacza pewien dzień, który nazywa dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue prowadził ich był do odpocznienia,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 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Więc widzimy, jeśli naszym zamiarem jest się wywyższyć i zarobić sobie na zbawienie swoją pracą, to będziemy cały czas pracować i do tego odpocznienia nie wejdziemy. A jeśli uznamy doskonałe dzieło Pana Jezusa, to wtedy możemy odpocząć w nim. 82 Gdy przygnia... Продолжение